Kart historii. Przypadek z Ladulsej z 1978 roku. 31 sierpnia 1978 roku małżeństwo państwa Ariasów z rancza w Ladulsej w Argentynie obserwowało tajemniczy obiekt oraz dwie bezkształtne sylwetki jego pasażerów które rozpoczęły raj po ich własności. Było to jedno z dwóch spotkań z podobnymi istotami, do jakich doszło w tym regionie. Kolejny raz w 1988 roku spotkali się z jedną z nich dwaj chłopcy. Rok 1978 w kronikach historii fenomenu UFO zaznaczył się wieloma ciekawymi przypadkami. Do wielu z nich doszło także w Argentynie, region Nesokea, Położony w północno-wschodnim krańcu prowincji Buenos Aires również stał się miejscem wielu obserwacji obiektów NOL, ich lądowań, a nawet spotkań z pasażerami tych obiektów. Do jednego z najbardziej unikalnych starzeń doszło pod koniec sierpnia w miejscu odległym o około 56 km od Nesokea, a dokładniej w miejscowości La Dulce, leżącej na północny zachód od miasta. Incydent ten ważny jest nie tylko z powodu obecności dużego obiektu nad ranczem, ale także z racji spotkania z bezkształtnymi istotami. Przyjrzyjmy się na początek temu, co o starzeniu mówiła agencja Telam. Dwa niewielkie światła wydostały się z dziwnego obiektu i dotarły do szopy. Następnie zaczęły się zwinnie poruszać, po czym pojawiły się dwie postaci o trudnych do określenia kształtach. Manuel Arias i jego żona Leonor Turiella powiedzieli, że w nocy 31 sierpnia 1978 roku na krótko przed dwudziestą drogą doszło do awarii prądu. Nagle poczuliśmy przyciąganie od strony niezwykłego źródła światła, które dochodziło od strony rancha, które znajduje się w miejscowości La Tulsa. Zobaczyli oni bardzo duży obiekt przypominający silos na ziarno, który był albo nieruchomy, albo zawisł w powietrzu w odległości około 800 metrów od domu. Według świadków pojawiły się dwa światła, które również wydawały się płynąć w powietrzu. Według informacji lokalnej gazety Sąsiadka Ariasów obserwować miała jasny obiekt, który zawisł nad drzewami, kiedy miasto z powodu awarii pogrążyło się w ciemności. Obiekt mieli widzieć także kierowcy podróżujący drogą prowincjonalną numer 88. Tych informacji dostarcza nam agencja Telam. Incydent ten zwrócił szczególną uwagę społeczności ufologicznej ze względu na obecność bezkształtnych postaci, typu rzadko obserwowanego w czasie bliskich spotkań nie tylko w Argentynie. Jak dowiedzieliśmy się wcześniej, La Dulce leży 56 km na północny zachód od miasta Nesokea na wysokości około 88 m powyżej poziomu morza. Miasto zawdzięcza swój początek Nikanorowi Oliverze, właścicielowi rancha La Dulce, które wzięło swą nazwę od pobliskiej laguny. W 1908 roku otwarto tam stację kolejową, zaś Olivera przekazał grunt pod budowę domów. Miejsce to słynie z urodzajnych gleb i dobrych pastwisk. 31 sierpnia 1978 roku o godzinie 21:55 w okolicach wystąpiła burza. W tym czasie Leonore Beatriz Arias, która brała prysznic, zaskoczył nagły brak prądu. Zmusiło ją to do wyjścia z Łazienki i znalezienia szlafroka. Wówczas zauważyła jasne światło wpadające do środka przez okno. Jej mąż Manuel Arias, lat 55 położył się spać i nie miał możliwości obserwacji świateł. Leonor powiedziała, Trudno opisać to światło, jednak jego intensywność sprawiła, że odniosłam wrażenie, jakby przenikało ono ciało. Zjawisko przypominało trwały promień światła o jaskrawym białym kolorze, który wpadł przez okno, oślepiając panią domu. Światło wydawało się przenikać przez ściany. Jego źródło znajdowało się na zewnątrz. Był nim znacznej wielkości ciemny obiekt, który unosił się nad grupą sześciu silosów, które były odległe o około 30 metrów od domu. Pani Arias zdecydowała się obudzić męża, który szybko podbiegł do okna i razem z nią obserwował manewry obiektu. Ten oddalał się od domu i przelatywał nad polami uprawnymi w odległości 80 metrów od nich. Kontynuował on swój poziomy lot na wysokości około 15 metrów nad ziemią, aż do czasu, gdy zatrzymał się nad kępą eukaliptusów odległych o 800 metrów. Obiekt miał średnicę około 8 metrów, był ciemny, materialny i wydawał się drgać. Opisywał go pan Arias. Obiekt posiadał rząd 10 jasnych okien, które rozmieszczone były wokół jego centralnej sekcji. Okna miały wydłużony, prostokątny kształt. Wydostawało się z nich intensywne światło, które różniło się barwami od jasnej bieli po pomarańcz. Górna część obiektu była ciemna i owalna, podczas gdy dolna część była mniej widoczna, jak gdyby zlała się z otaczającą ciemnością. Aryasowie uważali, że ma również jajowaty kształt. Małżonkowie mieli doskonałą możliwość obserwowania obiektu z domu, ze swojej kuchni. Wydostawał się z niego dźwięk przypominający brzęczenie, które był słyszalny mimo dzielącej ich odległości. Wydawał się on mieć zmienną częstotliwość i według Ariasa przypominał dźwięk turbiny. Światła obiektu również pulsowały w pewnym cyklu, z racji pory dnia i silnego wiatru trudno było im zaobserwować szczegóły reakcji zwierząt mogących znajdować się w pobliżu obiektu. Po kilku minutach z UFO wydostały się dwa mniejsze świetlne obiekty, które swobodnie i jedno za drugim kierowały się w dół w kierunku świadków. Owe świetlne bulwy poruszały się z prędkością około 20 km na godzinę. Mierzyły one około 0,7 do 1 metra. Nie sposób było ustalić wielu aspektów z powodu panujących ciemności. Istoty nie dotknęły ziemi, ale zawisły kilka centymetrów nad nią. Poruszały się nieprzerwanie, lecz sztywno. Kiedy doleciały w pobliże siatki ogrodzeniowej, ominęły ją, przelatując ponad nią i lądując po drugiej stronie, gdzie kontynuowały swój marsz. Zbliżyły się one wkrótce do miejsca, gdzie przechowywano magazyny i pojazdy. Następnie wykonały one zwrot pod kątem prostym i weszły w przestrzeń, jaka dzieliła skład od ogrodzenia. Tam zniknęły na moment, po czym znowu się pojawiły, omijając inne przeszkody. Kiedy istoty znalazły się w pobliżu kolejnej szopy, zmniejszyły prędkość. Istoty dokonywały drugiego okrążenia okolicy, podczas gdy UFO wciąż znajdowało się na niebie, wydając z siebie ów dźwięk. Wówczas Ariasowie zdecydowali się przerwać obserwację, aby po chwili powrócić do okna i stwierdzić, że zarówno obiekt jak i istoty zniknęły. Całe zajście trwało około 60 minut. Rodzina Ariasów składała się wówczas z Manuela, jego znacznie młodszej żony oraz trzyletniego syna. Na miejscu wydarzenia nie odnaleziono żadnych śladów. Pozostawiły one jednak odcisk na psychice kobiety, która znalazła się w stanie szoku. Okolica, w której doszło do wydarzenia jest znana z upraw i hodowli bydła. W 1978 roku Rancho należało do czterech braci Arias, jednak potem zostało podzielone. Gdy doszło do starzenia w La Dulce, cała okolica pogrążona była w ciemności z powodu awarii prądu. Manuel Arias stwierdził nawet, że odpowiedzialny był za to przelot UFO. Miejscowa gazeta Ecos Diarios, ukazująca się w Nesokea, donosiła o silnych wiatrach, które spowodowały odcięcie dostaw prądu w kilku miejscach w regionie. Wkrótce rozeszły się wieści o spotkaniu z UFO, o czym dowiedziała się też cała miejscowa społeczność. Ariasów odwiedzili przedstawiciele mediów. Miejscowa policja poprosiła ich także o złożenie formalnego raportu w tej sprawie. Z racji tego wszystkiego, Manuel Arias miał dość całego zamieszania. Powiedział nawet, że jeśli kiedykolwiek zobaczy coś podobnego, nikomu o tym nie powie. Jego żona mówiła, dziś jestem bardziej spokojna. Nie mam wątpliwości co do tego, co widzieliśmy tamtej nocy, kiedy wyjrzałam na zewnątrz, wiedząc, że tam są, że są blisko nas i chcą się komunikować. Nie mieli zamiarów nas atakować. Jeśli przybyliby dziś, uważam, że nie miałabym oporów przed wyjściem na zewnątrz. Nie jestem jednak fanką tego tematu, choć co nieco czytałam, ale nie oglądałam filmów, które mogłyby wpłynąć na tok mojego myślenia. Kilka dni po sierpniowym incydencie Leonor Arias była świadkiem obserwacji innych manifestacji UFO w regionie. Należy zauważyć, że na przełomie sierpnia i września 1978 roku w Nesokea doszło do mini fali 21 obserwacji UFO. Przypadek pierwszy. 22 sierpnia, Nesokea, godzina 20.20. 20. Okrągły i bardzo jasny obiekt przeleciał ze wschodu na zachód, kierując się z południowo-wschodniej części prowincji Buenos Aires ku La Pampa, Rio Negro, a następnie Chile. Przypadek drugi. 22 sierpnia, okolice Coronel Dorego, godzina 20.30. Trzej myśliwi usłyszeli ciężkie kroki, przypominające stąpanie wielkiego zwierzęcia, dochodzące z niewielkiego lasu. Po bezowocnych poszukiwaniach okazało się, że mięso, które przyrządzali jako posiłek, nabrało smaku siarki i poczuli się źle. Kiedy wsiedli do samochodu, ujrzeli obiekt o średnicy około 30 metrów, który zbliżył się do nich, unosząc się na wysokości około 50 metrów. Obecność UFO wpłynęła na system elektryczny auta. Przypadek trzeci. 22 sierpnia, Nesokea, godzina 21.45. Obserwacja dziwnej chmury gazowej z prześroczystą aurą emitującą silne światło. Przypadek czwarty. 22 sierpnia. Ramon Santa Marina. Nesokea. Noc. Obiekt jaśniejszy i większy od tarczy Księżyca, który przeleciał nisko nad samochodem świadków. Przypadek piąty. 22 sierpnia koronel dorego Noc Nad miastem widoczne było powoli poruszające się UFO Przypadek 6 22 sierpnia Ramon Santa Marina Nesokea Godzina 20.30 Obiekt emitujący silne światła widziane nad drzewami Emitował czerwone i pomarańczowe błyski Po czym zniknął Przypadek 7 31 sierpnia Estancia La Dulce Koło Nesokea Godzina 21.55 Obserwacja Ariasów Przypadek 8. 31 sierpnia, okolice La Dulce. Kolejny świadek mówi o niezwykle jasnym obiekcie wiszącym nad drzewami, podczas gdy miasto pogrążone było w ciemnościach z powodu awarii prądu. Świadek powiedział. Poszedłem poszukać innych świadków, ale z racji tego, że nie było nikogo, wróciłem na to miejsce w odpowiednim czasie, aby widzieć jak obiekt oddala się, wydając z siebie zielone błyski. Przypadek 9, 31 sierpnia, noc. Gdzieś o tej samej porze kierowcy przejeżdżający drogą nr 88 również widzieli dziwny obiekt. Przypadek 10. 4 września San Cayetano, noc. Młody człowiek obserwuje silne światło o długości 30 metrów dochodzące z zakępy drzew. Przypadek 11. 4 września San Cayetano, noc. Zmierzający ku miastu rolnik widzi zmierzające na zachód UFO. Przypadek 12. Początek września Parahe San Jose, Nesokea, noc. Dwaj świadkowie obserwują jasne UFO. Przypadek 13. Droga numer 86 Pani Arias, bohaterka wydarzeń z 31 sierpnia, widzi białawą chmurę, która następnie przekształca się w czerwonawy półksiężyc, który zwiększa rozmiar podczas znikania. Przypadek 14, 8 września La Dulce, godzina 20. Obiekt oświetla czerwonym światłem całe pole przez okres 5 minut. Przypadek 15. 8 września, droga nr 86, okolice Nesokea. O 20:15 ranczo oświetliły promienie czerwonego światła, które wydostały się z lasu. Widokiem tym przeraziły się konie, zaś ciepło emitowane przez obiekt spowodowało palenie się mięsa dwóch uprzednio zabitych przez rolników jagniąt. Przypadek 16. 9 września, Nesokea. Trzy jasne obiekty przelatują nad miastem. Przypadek 17. 10 września, droga numer 86, noc. Jasne światło spoczęło na linii wysokiego napięcia, pozostając tam przez 15 minut, po czym odleciało. Przypadek 18. 12 września, La Dulce. Obserwacja tak zwanej gwiazdy, która oderwała się od obiektu emanującego silnym światłem. Przypadek 19. 14 września Nesokea Obiekt emitujący na przemian czerwone i zielone błyski przeleciał z dużą prędkością z zachodu na wschód. Przypadek 20. 14 września Juan Fernandez Nesokea Godzina 22.30 Srebrny obiekt emitujący silne światło unosił się nad koronami drzew na wysokości około 30 metrów. Przypadek 21. Połowa września Nesokea noc Duży owalny obiekt w kolorze czerwonym przeleciał nad miastem kierując się na północ. Pojawia się pytanie, jaka była przyczyna tak dużej liczby manifestacji UFO i dziwnych istot, które miały miejsce w tak krótkim okresie czasu. Możemy również przytoczyć kolejny przykład zdarzenia przypominającego obserwacje rodziny Ariasów z La Dulce z 1978 roku. Doszło do niego w pierwszych dniach stycznia 1988 roku, kiedy Leonardo Fuster i jego przyjaciel Gabriel, 18-letni mieszkaniec dystryktu Marder Plata w La Serena w prowincji Buenos Aires, opuścili spotkanie w domu swego przyjaciela i wkrótce potem stali się świadkami niezwykłych wydarzeń. Było około pierwszej w nocy, kiedy Gabriel ujrzał białe światło dobiegające z lasu Peralta Ramos. Znajdowało się ono niemal kilometr od nich. Światło miało rozmiar większy od gwiazdy i według relacji świadków przypominało latarnię uliczną. Obiekt poruszał się z dużą prędkością, zegzakując i zataczając koła. Wszystko to odbywało się w ciszy. Chłopcy patrzyli na zjawisko przez chwilę, po czym Leonardo powiedział... Przestańmy się gapić. Kontynuowali oni swój spacer aż do czasu, kiedy światło zbliżyło się do nich i oślepiło. Chwilę później zgasło, a w jego miejsce pojawiła się różnokolorowa mgła lub dym. Po jej rozrzedzeniu pojawiła się niewielka postać. Gabriel ze strachu zakrył kurtką twarz. Według świadków coś, jak to nazwali, mierzyło od 50 do 60 cm, miało kolor brązowy i posiadało parę kwadratowych oczu. Nie posiadało rąk, nóg, nosa ani ust. Jedynymi widocznymi cechami były oczy. Istota unosiła się w powietrzu nad chodnikiem. Zbliżyła się wkrótce do mężczyzn na odległość 3 metrów, wpatrując się w nich. Przestań się na to patrzeć poprosił kolegę Leonardo, jednak ten drugi nie mógł oderwać wzroku. Jakiś czas potem pojawiła się po raz kolejny kolorowa mgła, która otoczyła istoty i spowodowała, że ta zniknęła. Powrócił także promień światła, który raz jeszcze oślepił nastolatków. Gabriel szukał Leonarda, myśląc, że został porwany. Tak się jednak nie stało. Lecz po chwili oboje ujrzeli źródło światła, wielki okrągły metaliczny obiekt z kilkoma oknami. W nich widać było sylwetki czarnych postaci poruszających się w przód i w tył. UFO znajdowało się nad domami w odległości 8 do 10 metrów od nich. Następnie oddaliło się z niesamowitą prędkością w stronę lasu Peralta Ramos. Wraz z tym pojawił się dźwięk przypominający szum wiatru Pod koniec tego spotkania Leonardo zapytał Gabriela o czas Ku swemu zdziwieniu dowiedział się, że jest piąta trzydzieści Zatem od momentu, w którym widzieli postać minęły około 4 godziny Choć zdawało im się, że była to kwestia kilku minut Po powrocie do domu Leonardo poczuł się źle Według jego matki miał bóle brzucha i wymiotował ciemną substancję. Następnego dnia o wydarzeniach dowiedzieli się miejscowi, którzy powiedzieli, że dziwne światła to dość częsta rzecz w tej okolicy. Dochodziło tam także do awarii sieci elektrycznych. Kilka dni po opisanym przed chwilą zdarzeniu, Leonardo wraz ze swoją matką obserwowali po raz kolejny dziwne zjawisko powietrzne. Podobieństwa między tym przypadkiem a obserwacją Ariasów są niezwykłe. Świadkowie mówili o promieniach świetlnych... Zaobserwowano pojawienie się owalnego obiektu z oknami, świadkowie obydwu obserwacji podobnie opisali widziane UFO, zarówno w La Serena jak i w Dulcej obserwowano podobnie wyglądające istoty, z tą różnicą, że Ariasowie widzieli dwie, zaś chłopcy jedną. W obu przypadkach były to bezkształtne postaci, u których jedyną widoczną cechą były oczy. W przypadku La Dulcej twarze istot zdawały się przypominać bańki, miały one dwa czerwone światełka. Leonardo Fuster odniósł wrażenie, że istota była robotem, którego zesłano do przeprowadzenia badań. Manuel Arias powiedział z kolei, że zrobili to co chcieli i potem odeszli. W obu przypadkach istoty unosiły się nad ziemią, zaś ich wzrost wynosił od 70 cm do 1 m w pierwszym przypadku, i od 50 do 60 cm w drugim. Z tego co wiadomo, w obu przypadkach nie zarejestrowano dziwnego zachowania zwierząt lub też nie zostało ono zauważone wskutek panujących warunków. W obu miejscach doszło także do braku prądu, w Ladulsey w czasie incydentu, zaś w drugim przypadku w kilka dni później. Należy powiedzieć, że Leonardo i Gabriel nie byli pewni dokładnej daty wydarzenia, zgadzali się jednak, że miało to miejsce w pierwszym tygodniu stycznia. Po spotkaniu w La Serena obaj chłopcy poczuli się lepiej. Ten stan trwał około dwóch dni. Jednak tuż po powrocie do domu Leonardo doświadczył dolegliwości zdrowotnych. Inni świadkowie również mówili o innych manifestacjach UFO w Nesokea oraz Plara zarówno przed tymi incydentami jak i w czasie ich trwania. Mamy tutaj do czynienia z dwoma ważnymi incydentami związanymi z obserwacją UFO oraz ich dziwnych pasażerów, o czym opowiedzieli wiarygodni świadkowie. Oba te przypadki, La Serena i La Dulce, miały miejsce w południowo-wschodniej części argentyńskiej prowincji Buenos Aires. Autor Guillermo Daniel Jimenez. Opracowanie Scott Corales. Tłumaczenie i opracowanie portal infra www.infra.org.pl. Czytał Ivelios.